Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o irytujących sytuacjach, które przytrafiają nam się przy planszy. Nie nam, nie nam, tylko innym graczom. No tak, my jesteśmy zawsze super przy planszy. Będą mówić dla was... Ola Szyszło. I Paweł Kajak. I chciałem nawet powiedzieć, że jak zwykle, <grym> ale niestety odkąd Ola została projektantką gier... fofo Na ostatnim... E, Rebelatorium, czy Laboratorium Gier. Rebelatorium? Rebe. Tak, to już... <grym> Nie ma tyle czasu dla nas. Hmm? Ale robię, co mogę. <śmiech> Zauważyliśmy, że takie materiały o lekkim zabarwieniu negatywnym, które się pojawiają na naszym blogu, spotykają się z nieco większą liczbą reakcji ze strony naszych słuchaczy czy czytelników. I tak na przykład ta audycja, gdzie trochę tak naśmiewaliśmy się z różnych problemów innych graczy, wzbudziła pewne zainteresowanie i emocje, które zostały potem przelane w komentarze. Znaczy mi się wydaje i to jest, troch, i to jest trochę smutne w gruncie rzeczy, że takie negatywne rzeczy budzą jednak więcej emocji. Tak, ale no, my wyznajemy zasadę, że nieważne jak, ważne, że mówią, więc <śmiech> dzisiaj idziemy dalej tym tropem. I w sumie tak w nawiązaniu trochę do tego, o czym rozmawialiśmy kilka odcinków temu, już nie pamiętam dokładnie w którym to było, jak mówiliśmy sobie o cechach, które powinien posiadać według nas taki idealny współgracz, no to właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o takich antycechach. No i właśnie tym, co sprawia, że takie jakieś niezbyt przyjemne z naszego punktu widzenia sytuacje pojawiają się przy planszy. Mi się wydaje, że fakt, że będziemy tak trochę negatywnie mówić dzisiaj, też wynika z tego, że się zmienia pora roku i już jest tak bardziej deszczowo, niesłonecznie. Tak, więc... z Olą nie da się grać na jesieni. To jest po prostu... Bywam agresywne. Od czego zaczynamy, Ola? Tutaj znów nie ma gradacji, to są już takie Gradacja. siedem albo sześć e, takich już najbardziej irytujących spraw, które się gdzieś kręcą wokół stołu. Które przyszły nam do głowy. Tak. E, no u mnie będzie na pewno tak emocjonalnie nie zawsze racjonalnie. W sensie, że m, chyba jest szansa na to że będę sobie gdzieś tam zaprzeczać i podejrzewam, że niektóre rzeczy też robię sama czasem. Ale yy, taką rzeczą, która pierwsza przychodzi mi na myśl, to jest granie w parach. I tutaj nie mówię o graniu w parach na zasadzie para siada naprzeciwko siebie przy stole, tylko o sytuacji, w której umawiamy się na gry. I para siada po jednej stronie stołu. I para siada po jednej stronie stołu, ponieważ na przykład gra jest na mniej osób niż nas jest i ludzie grają w parach. To jest coś takiego, co absolutnie nie dotyka mnie osobiście, bo jak nie chcę, to nie gram w parze tak z kimś. Natomiast nie jestem w stanie tego zrozumieć i strasznie mnie denerwuje to, że ludzie to robią i że próbują grać razem i razem podejmują te decyzje, które się podejmuje przy danej grze. I to, to, to, to. A to grajanie. dlatego właśnie trzeba się umawiać na konkretną grę z konkretnymi ludźmi i nie mówić wszystkim naokoło, że będziemy grali. Dopiero potem przychodzisz w poniedziałek i mówisz: O, graliśmy w taką grę. No I świetnie, i mi nie powiedzieliście, tak? No to wiesz, to trzeba umiejętnie dobierać znajomych. Albo nam nie powiedzieliście, tak? nam nie powiedzieliście, tak? <laughs> no, tak. no nie wiem, mi się wydaje, że to jest taka sytuacja, że w zasadzie sensie, inaczej. Gry planszowe dla mnie są takie mocno społeczne, jednak. Więc yy, nie ograniczam grona odbiorców. Ale jestem zwolenniczką na przykład dwóch gier i jakiejś zmiany? O, to, tego to ja zupełnie nie rozumiem. W sensie nie jestem w stanie jakoś tak ogarnąć tego, że jedna grupka siedzi tutaj. Powiedzmy, że gramy gdzieś w mieszkaniu u kogoś, czy w domu. Mhm. I jedni grają przy jednym stole albo na jednej części stołu, a druga gra jest rozłożona... Obok. Jakoś zupełnie tego nie czuję. Znaczy mi się to raczej zdarza gdzieś tam w jakichś lokalach, yy, gdzie gramy, ale yy, zasadniczo strasznie mnie denerwuje, jak ludzie proponują, że będą grać razem w drużynie. Ja z kolei mam podobny problem, też związany z parami, ale tej innej natury, takiej, o której wspomniałaś na początku, czyli kiedy para siedzi naprzeciwko siebie yy, i tutaj dwie takie typowe sytuacje, które się przytrafiają. Zazwyczaj chyba wśród ludzi, którzy albo dopiero zaczynają grać w planszówki, albo są parą od niedawna i są... Gdzieś jest ten początek Tak, jest początek czegoś, tak? Albo grania w planszówki, albo znajomości. Więc no taki syndrom, że kochanie, nie skrzywdzę cię. I może się dziać cokolwiek na planszy. Łącznie z tym, że załatwiając jedną osobę, z pary, tak? czy swojego współparowicza, czy swoją drugą połówkę, sięgnęlibyśmy po zwycięstwo, no to nie, no nie zrobię ci tego. To ja się poświęcę, żebyś ty mogła wygrać, albo żebyś albo ty mógł wygrać. Tam temu do sole. Tak. Do... Także jakby rozumiem to, że w grach często dochodzą do głosu jakieś takie właśnie kwestie personalne i to, że kogoś lubię bardziej, a kogoś mniej i to może w pewnym w sensie determinować moje wybory natomiast no tutaj jakby sojusz dwóch osób jakoś blisko ze sobą związanych no ach to nie mogę nie mogę tego z drugiej strony to czasem rodzi śmieszne sytuacje w takich grach właśnie jakichś imprezowych typu Resistance mhm. gdzie no prawda ta piękna para ci naprawdę kochający się ludzie no i nagle okazuje się, że jedna osoba podeszła do tego bardzo poważnie do jakby mówienia prawdy sobie przez cały czas w czasie gry, a druga jakby weszła w grę i potem jest <śmiech> jak mogłaś mnie okłamać? To, co mówisz, zgadza się z tym, że jednak grasz dla wygranej, nie? że nie można tutaj jakichś sojuszy, coś... No pewnie, tam. że no, tym bardziej, że kurczę, w Resistance, no co, gram, żeby sobie pograć? Nie, gram, żeby dokopać No i tam drugiej, masz jeszcze drużyny. rolę, nie? to no jest właśnie. w ogóle już... No, także mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno, gdzie graliśmy właśnie w Resistance i to z tymi dodatkowymi kartami, gdzie można było podejrzeć tożsamość mhm. w jednej z osób. No i tak się złożyło, że ja podejrzewałem tożsamość dziewczyny z jednej pary. Przy czym widziałem, jak ona po prostu swojemu chłopakowi kłamie w twarz, że nie, nie, ja jestem z posterunku. Ja jestem z molocha. I on po prostu ją przepuścił. Pozwolił jej iść na misję. Oczywiście e, razem ze mną była molochem, więc przybyliśmy sobie piątkę, po czym było. Przecież mówiłaś coś innego. Ciężka sprawa. Ciężka, Ciężka sprawa z parami. Można się czasem, nie wiem, gdzieś tam chołubić wzajemnie, a czasem można się poobrażać. Tak i kolejną taką rzeczą, która mnie y, bardzo irytuje przy planszówkach są gracze, którzy się obrażają i są tacy, że serio naprawdę musiałeś tak zrobić i bardzo nie pasuje im styl grania innych osób, który nie prowadzi do ich zwycięstwa. I to są osoby, które bardzo lubią wygrywać często i bardzo nie lubią tego, jak ktoś próbuje im przeszkodzić. Przegrywać też trzeba umieć. No i właśnie chodzi mi o, o, głównie o to obrażanie się, tak, bo jednak jest gra, są jakieś tam elementy losowe, które sprawiają, że może się złożyć tak, a nie inaczej no i obrażanie się chyba nie jest na miejscu. Ja mam wrażenie, że to jest taki problem ludzi, którzy gdzieś sobie układają w głowie plan na rozgrywkę, a jednocześnie w tym planie nie uwzględniają tego, że inni Innych ludzie będzie, będą przy planszy, tak. To może jakiś tak, tryb solo Sprawę, ja. Rewelacja, rewelacja, nikt nie przeszkadza. No tak, no, mnie też strasznie denerwuje takie właśnie mm, obrażanie się za to, że ktoś w grze zrobił coś przeciwko komuś. Do tego stopnia, że no to naprawdę jest w stanie powstrzymać zabawę, bo widząc idealny ruch, a jednocześnie myśląc no nie, jak przecież go tutaj rozjadę, to, to, się, obrazi. to się obrazi, no to nie, no to będę gdzieś indziej kombinował. No ale w ten sposób często siebie gdzieś pozbawiam szans na zwycięstwo, czego nie lubię. I potem ja się muszę obrazić, tak? Że ktoś tu się cieszy, że wygrałem, a ja jestem obrażony, bo, bo przecież oddałem ci to zwycięstwo, nie? Takie życie Franszówkowicza jest pełne takich Straszne. wyborów. Straszne. Dlatego trzeba sobie czasem i... robić przerwę nie, mi się wydaje, że tutaj tryb solo, ale z drugiej strony wtedy można napisać do autora nie? że jak tak możesz ta karta, naprawdę? dokładnie, oszukujesz, a właśnie odnośnie tego obrażania się, to ja mam właśnie kolejną taką postawę, to jest taki wieczny prokurator, oskarżyciel przy planszy, który zawsze powie, że oszukałeś, zawsze gdzieś powie, że o tutaj o tej zasadzie nie mówiłeś albo podałeś złą punktację za jakieś tak, różne elementy nie? i to po prostu oszukuje od początku, albo mamy do czynienia właśnie z jakąś zmową między graczami i, i to jest już nieuczciwe zagranie no przy czym zazwyczaj jeśli chodzi o zasady, to, to wynika, nie wiem, z jakiejś nieuwagi albo gramy w coś po raz pierwszy. Ja mam także zazwyczaj jak gramy w coś po raz pierwszy, to naprawdę tak z przymrużeniem oka trochę podchodzę do tej rozgrywki. W sensie chcę się nauczyć, jak najlepiej e, grać i poznać jak najwięcej rzeczy w grze, ale no, jakby dopuszczam to, że jeżeli ja tłumaczyłem zasady, to może coś tam komuś umknęło. I tak samo jeżeli ktoś mnie wprowadza w grę, no to liczę się z tym, że okej, okay, może nie wszystko zostało wytłumaczone, bo ktoś był doświadczony i po prostu, no, gdzieś tam mu umknęło to, że pewne rzeczy mogą być gdzieś tam takimi niuansikami. Musimy się kiedyś umówić na to, że ja ci wytłumaczę jakąś grę, no. którą nigdy nie grałeś. No. to, bo na, to jestem to dobra w tłumaczeniu To będzie interesujący zasad. dzień. To będzie interesujący dzień, na pewno. Ale na pewno nie zapomnę o punktacji. A kiedy ja zapomniałem o punktacji? W Agricoli. Się obrazi... Aha, to też Ale się to było okropne. Bo jeszcze moment przed ruchem zapytałam, czy na pewno punktacja jest taka, jak mówiłeś. Czyli... I... Bo... Powiedziałeś tak. Czyli byłem trochę oszustem, tak? No na maksa, A no. wiesz, kto teraz jest oszustem? Ty, bo nie graliśmy w agricole, tylko w kawernę. Ha, ha, ha. Przechodzimy <grym> dalej. Co tam masz, Ola? <grym> Ale to tak jakby przy tłumaczeniu zasad pozostając mimo wszystko, to kolejnym takim e, dość mocno denerwującym mnie typem gracza jest taki niecierpliwy słuchacz. I ja już pisałam kiedyś w moim tekście na blogu. Ja naprawdę słabo tłumaczę zasady. Naprawdę nie jestem w tym dobra i jestem tego świadoma. Ale się staram. I staram się tłumaczyć ludziom gry, które posiadam, bo inaczej ze mną nie zagrają. Bo nikt nie przeczyta instrukcji. Więc robię co mogę. O właśnie, taką grą, którą musisz mi wytłumaczyć jest Ashes. Zagrasz ze mną w Ashes? I jak wytłumaczysz i to zobaczymy. Wytłumaczę. <grym> tak, y chodzi o to, że są tacy gracze, którzy w pewnym momencie przestają cię słuchać i już nie chcą słuchać instrukcji do gry. I nie chcą wiedzieć, co jest dalej, tylko y się zniechęcają, bo brzmi nudno, albo bo brzmi skomplikowanie, albo już im się nie chce słuchać i w ogóle nie. I takie zniechęcanie się to gry ze względu na to, że nie chce nam się przebrnąć przez ten okay, niezbyt przyjemny moment tłumaczenia jest czymś co mnie bardzo denerwuje bo jest to brak dania szansy czemuś co może być super fajne taką chyba najcięższą sytuację jaką pamiętam z tłumaczenia zasad i tego jak widziałem jak po prostu ludzie już nie mogą usiedzieć na miejscu Panamax jak ja lubię tą grę i Problem z nią, jaki mam z tłumaczeniem, to jest to, że ja nie wiem od czego zacząć. Tam jest po prostu tyle rzeczy i o tylu rzeczach chciałoby się powiedzieć, które są ważne, a one są wszystkie ważne i ludzie są po prostu tacy, że ale co jest ważne teraz? Pamiętam jak graliśmy i po prostu zaczęliśmy właśnie od tego, że już mi się nie chce słuchać zasad komuś. Ale to, było, to, bo to była już po, chyba trzecia gra z kolei Potem ktoś powiedział grajmy i to o tym będę mówił za chwilę, bo się wiąże trochę z tym, co, co mówiłaś e, właśnie w połowie tłumaczenia zasad. Oczywiście skończyło się na tym, że oszukuje, bo nie wytłumaczyłem wszystkiego. E, no i... bo o Jezu, bo tam pot potem się ta gra rozwija, zaczynają być jakieś kolejne etapy, y, wyciąga się kolejną grę i gra się w międzyczasie w coś innego, żeby przejść do kolejnej rundy i rozkłada hmm. się matę do Twistera. No niestety. Ale to, to zgadzam się. To jest takie trochę deprymujące dla tych osób, szczególnie, które tłumaczą zasady. Jak widzisz, że ktoś mówił, a dobra, to zagrajmy w top. Po czym w ogóle nie ma już ochoty słuchać zasad. nie Grałeś? Nie. To mogę ci wytłumaczyć, no już mi się nie chce. No, no dobra. No to nie Słaba gra. gra. Słaba gra. E, <laughs> dlatego ja mówię, no, Paweł tłumaczył mi Pana Maxa i nie byłam w stanie tego wysłuchać do końca. E, I stwierdziłam, że nie jest to fajna gra. I dlatego mówię, że bardzo często będę sobie zaprzeczała w tej audycji niestety. <laughs> Okej, okay, no właśnie, to jest to co, to, co już wspomniałem, czyli taki syndrom zacznijmy już grać. Rozumiem, tłumaczenie zasad nie jest przyjemne, ale naprawdę ciężko jest zacząć grę tak, żeby z kimś grać, wiedząc, że nie wytłumaczyło się wszystkich zasad. Tym bardziej, że są osoby, które potem wykorzystają tą sytuację przeciwko tobie, bo gdzieś wspomnął, że no ale to nie powiedziałeś tego wcześniej, no bo nie daliście mi szansy. Bo oszukujesz. Bo oszukuję, że oczywiście i dlatego nie powiedziałem, bo chciałem oszukać od początku. No. Tak. Także. Tak nie lubię z tobą grać. <laughs> To jest coś, co po prostu sprawia, że nie wiem, ja się gdzieś tam wewnętrznie gotuję, chociaż i tak już um, wiem, kto tak robi. Na początku, jak gdzieś zaczynałem grywać z różnymi ludźmi, to było tak, że no dobra, sobie siedzimy tutaj, coś robimy i nagle... No dobra, grajmy. Oh. Potem, jak już wiedziałem, po kim mogę się czego spodziewać, to już było łatwiej. W sumie może to sprawiło, że lepiej tłumaczę zasady, bo trochę lepiej może jakby priorytetyzuję rzeczy, które są ważne i gdzieś udaje mi się utrzymać to zainteresowanie. Umocniło cię to jako tłum tłumaczyciela. Tak, jest, zostałem umocniony. Takie moje świadectwo tutaj. Wow. <śmiech> Ale mi się wydaje, że ja zwykle całkiem cierpliwie słucham twoich instrukcji, obsługi. Gier. Ale nie rozmawiamy o tobie, to nie był za to nie był za Ja wiem, tylko akurat. że tak... Ja, ja wiem. <śmiech> Ale tak sobie myślę, że chyba ten wspomniany w przednim punkcie pana Max był jakimś... Kulminacją oszustwa, nietłumaczenia zasad i Kurcze, ale bo to była się. tak skomplikowana ta gra, ja nie wiem czy... Ale ona nie jest skomplikowana. To ona jest się naprawdę... taka wydawała? Ona było je... późno, się... nie? No, Tak, tak. I, I problem jest taki, że tam naprawdę jest dużo takich elementów, które gdzieś się zazębiają. I ciężko jest naprawdę, przynajmniej ja mam z tym problem, żeby porozkładać tą grę na takie malutkie kawałeczki. Tu robisz to, to się kończy, przechodzisz do tego bo tutaj są kostki i tu stawiasz je na statki, ale statkami płyniesz niekoniecznie ty i te kostki nie muszą być twoje, a te statki nie muszą być twoje. A w tej I... rundzie jedziemy, jedziemy pociągiem. Tak. I pociąg to jest coś, co rozkłada wszystko, że tu jest jeszcze pociąg, a karta ma z drugiej strony narysowane tory. Strasznie, Może kiedyś pogadamy o Panamaksie. Może kiedyś. Coś, co się trochę wiąże z niesłuchaniem albo nieznajomością zasad gry po kąt, albo takimi pomyłkami po prostu, to jest, mogę cofnąć naprawdę strasznie tego nie lubię a, to nie wiem, to tutaj <laughs> nie? nie wiem ja mam tak, że jak już gramy okej, okay, ja rozumiem jeszcze przy tam powiedzmy pierwszej rozgrywce i wtedy zazwyczaj mówię, że spoko ale jak ktoś po prostu dziesiąty raz gra w tą samą grę i próbuje cofnąć, no to kaman. No nie, nie chodzi o to, żeby nigdy się nie pomylić. Jak się pomylić, no to trudno. Ktoś wykorzysta taką sytuację. To też jest element gry, który się zdarza. No to prawda. Ktoś chociaż... popełni błąd i na przykład ewidentnie jest to błąd wynikający z tego, że się czegoś nie zauważyło albo zapomniało się o czymś. No to jest coś, co się zdarza, no. No i ja właśnie nie lubię wygrywać przez takie rzeczy, że gdzieś pod koniec ktoś czegoś ewidentnie nie zauważył, chociaż powinien i robi taki błąd i... I fuksem wygrywasz. Na przykład, albo ja, jeśli chodzi o cofanie swoich ruchów, godzenie się z tym, że ktoś chce cofnąć swój ruch, to jest taka zawsze płynna sytuacja. Jeżeli to, że ktoś chce cofnąć ruch, wynika z tego, że właśnie zobaczył, że już ręką sięgam gdzieś, no to sorry, no, to mm. nie zauważyłeś i może akurat no miałeś wystarczająco dużo czasu, żeby przemyśleć ten ruch i podjąłeś taką, a nie inną decyzję. No ale jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, kupił coś, chociaż przez pięć minut myślał o kupieniu czegoś innego i to, co ja zaczynam robić nie ma w zasadzie jakby żadnego wpływu na tą jego decyzję, a to, co on zrobi tam, jakby w ogóle nie wpływa na moje zachowanie, no to, to nie mam z tym problemu. Oczywiście nie mówię o czymś takim, że o, Red, nie zbierałem monet od początku gry z tego pola. Może się cofnąć do początku. Tak, Nie, mogę sobie dobrać teraz? Ja często o takich rzeczach zapominam i też jestem często osobą, która pyta, czy może cofnąć, ale potem się staram w miarę szybko reflektować, bo, bo sama tego nie lubię i wiem, że e, może to się nie podobać innym. Ale widzę, że nie wszystkim. Mówię, ja nie mam wielkiego problemu z tym, że jeżeli ktoś chce gdzieś poprawić swój ruch tak długo, jeżeli to nie jest podyktowane tym, że ktoś już na przykład zaczął robić, wykonywać swoje akcje i to nagle otworzyło klapki. Bo na przykład okazało się, że nie powiedziałeś o jakiejś zasadzie i teraz sam I jest, to robisz. Jestem oszustem i zaczęliśmy grać za szybko, ale ja się zgodzi, zgodziłem na granie szybciej, żeby oszukać. Tak, to no tak, no. stała moja jest strategia. Jak to się wszystko układa w całość. Takie puzzle, nie? No. Teraz puzzle, Paweł Kajak. W sumie nawiązując do tego cofania, dla mnie czymś, co dużo bardziej mnie irytuje, jest takie podejście i często werbalizowane, karta stół. Nieważne, czy to jest karta, czy to jest ręka oderwana od pionka, cokolwiek. Rozumiem, jeżeli to było tak, że coś zagrałem, znów coś zaczyna się dziać i ja mówię, nie, nie, nie, to ja cofnę. I wtedy jest, nie, sorry, już zagrane. Ale jeżeli to jest jakby podyktowane czymś takim, że druga strona siedzi i już ma w głowie ten plan, który wykona za chwilę, jak tylko ja popełnię błąd. Bang, bang. Bang, bang. I karta stół, koniec, nie możesz cofnąć. Nie o to chodzi. Moim zdaniem nie o to chodzi. No Jeżeli chcemy grać... Y jakby fair i, i w taki sposób, żeby mieć faktycznie poczucie, że ktoś nie popełnił jakiegoś grubego błędu, no to takie tylko czekanie i od razu w następnej sekundzie jak faktycznie ta karta tylko pstryknęła o stół yy, i już robienie swoich rzeczy i haha, tak cię rozwaliłem, no nie o to chodzi. A nie masz tak czasem, że czekasz na swoją kolejkę i dokładnie wiesz co zrobisz i po prostu chcesz to zrobić super szybko oczywiście, pofiesz. że tak mam i moim zdaniem to jest też jakby element gry, żeby wytrzymać, żeby od razu, nie wiem, nie robić Bo takich jestem rzeczy. jestem super podekscytowana, coś sobie obmyślę i to jest po prostu super genialne i nie mogę się powstrzymać A, no okej okay. ja, ja się z tym zgadzam, że tak się zdarza, ale moim zdaniem no trzeba gdzieś tam jeszcze przez chwilę. Ale to jest takie trudne no, Ja mam tak, że no wolę jeszcze te kilka sekund odczekać, żeby zwycięstwo było takie, wiesz fanfary, anioły stępują i w ogóle wieniec zwycięstwa na pewno. I jesteś taki wspaniale smart i mądry, że to nie jest tak, że się super ekscytujesz, tym, bo to jest, krew, krew. Słuchaj, to jest normalne, no, jest normalne trochę zimnego, już przywykłem do wygrywania nie? i dlatego już tak potrafię na chłodno do tego podać, bardzo często wygrywasz, bardzo Hmm. nie pamiętam kiedy ostatnio, ale tak nie zwracam sobie w, na to uwagi. Wygraliśmy więc... w Martwą Zimę to wygraliśmy. Nie, bo się okazało, że nie, a nie, bo oszukałeś nie, nie to okazało się, że ekwipunek który le, leży przy postaci to nie jest ręka i jak coś musisz mieć na ręce, to musisz mieć to fizycznie na ręce, nie może być taka ciekawostka, u kogoś, tak, także radzę zweryfikować swoje zwycięstwa do tej pory, jeżeli ktoś sobie przypomina no, także mówię, no karta stół i takie czekanie po prostu na czyjś błąd i robienie swojego ruchu w pół sekundy po, po kimś innym nie lubię tego, no nie lubię tego i w sumie jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, do tej ekscytacji ja mam na przykład tak bardzo często, jak gramy w Strongholda no ta gra zasadza się na takich strasznych emocjach i w sumie na tym, że kogoś wymanewrujemy. Nie mówię oczywiście, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że mogę cofnąć, to nie chodzi mi o to, że można faktycznie cofać te ruchy nie wiadomo jak bardzo mhm. i też że trzeba pozwalać na to. Tak jak A mówię, Pięć rund temu zrobiłem tak. coś tam. No. Ale w momencie, kiedy mój ruch już ewidentnie daje komuś informację o tym, jaki był mój plan, no to jest pozamiatane. Tak? Jeżeli ktoś czegoś nie zauważył właśnie, no mówię, no coś takiego głupiego, tu nie dobrałem karty, albo tu była akcja w sumie bardzo podobna, ale dając nie wiem, jak mi się wydaje, że, że, że te takie pomyłki też są elementem gry. W życiu też się czasem mylisz i robisz coś przez przypadek. Kolejną rzeczą, która mnie denerwuje i chyba o niej mówiłam w taki pokrętny sposób udając, że próbuję powiedzieć z kim lubię grać, to trochę powiedziałam z kim nie lubię grać, jak nagrywaliśmy tę audycję jakiś czas temu. I chodzi mi o planszówkowych zamulaczy. Nie mogę tego wytrzymać. Naprawdę mnie to tak denerwuje i ja wiem, że to jest tak, że trzeba się zastanawiać przy grach, ale. Trzeba. Ale, ale ja czasem się nie zastanawiam potem przez przypadek mi rzeczy wychodzą albo czegoś nie zauważę. I to też nie jest dobre, ale po prostu tak mnie denerwuje, jak ktoś 100 godzin spędza na tym, żeby obmyślać najbardziej idealną drogę do rozegrania tego jednego ruchu. No, to... no ja mam tak... To jest męczące. I o, tym też, o tym też mówiłem, że bardzo lubię grać z ludźmi, którzy są przygotowani, którzy wiedzą co robią, no i to też trochę się sprowadza do takiego długiego myślenia. Natomiast tu się z Tobą zgodzę, bo ja mam coś takiego, że nie lubię takich ludzi, którzy są takimi kalkulatorami, gdzie to już nie chodzi o zwykłą taką optymalizację gdzieś tam... Mniej więcej. Mniej więcej, tylko dosłownie liczenie rzeczy, taki mikromanagement. Ja mam tak, że jeżeli próba wymyślenia odpowiedniej akcji, która byłaby super zoptymalizowana... Yy przekracza jakiś tam wymyślony przeze mnie tak naprawdę czas to po prostu gram na pałę I... straszne to jest, to jest drugi biegun prawda, optymalizator, kalkulator i a gram na pałę prostu... no ale czasami no, ja czasami sama się wkurzam na siebie że po prostu tutaj próbuję coś wykminić i, i nie, nie mogę tak, Ola czasem krzyczy na siebie nawet przy planszy, no graj no... nie mogę, myślę Graj. I wtedy gram I wtedy na pałę. No bo już się, bo trochę też mnie stresuje, że wszyscy inni się będą denerwowali, że tak długo mi idzie. Czasem mi się uda tym co się ukrać. Ja wychodzę na takiego idiotę strasznego w tych audycjach. No czasem ci się udaje, no ale wiesz, no. Co, co, co na to poradzisz. No. Czasem umiem wykminić szybko. No. To wszystko chyba zależy od gry, nie trzeba wygrywać we wszystko. W sensie trzeba starać się wygrywać we wszystko, ale może trzeba się czasem pogodzić z tym, że coś nas przerasta. Ja w te wyścigowe mi dobrze idzie. No nie, nie, większość gier przerasta. <laughs> może, może dlatego ja tak lubię wygrywać. w sensie Lubię tak, tak dążyć do tego zwycięstwa, bo jak się raz na ruski rok przytrafi, to jest po prostu święto lasów. No. Wtedy Paweł przez tydzień nie ma w pracy, nie świętuje. Tak. I przez tydzień się nie umawiam z nikim na gry, żeby nie było tak, że <grymne> przegrałeś. Taka reklama Adidasa była. Wczorajsze zwycięstwo już zapomniane i tak naprawdę liczy się tylko dziś i jutro to... Paweł nie zapominam. Tak. To ja sobie przedłużam tą radość z wygranej. I tak naprawdę te wszystkie się od świata. Nawet logi w geeku to są wygrane, nie? Bo <grymne> tak, żeby nie tak. było wstydu. Oczywiście. Wygrywam no, 100% moich zalogowanych partii. <grymne> Jedna. A potem ktoś spojrzy na Geek'a, znajdzie jakąś moją recenzję i powie ha tylko raz grał, nie? Co za dziad. I, i recenzuje. Tak, to są tylko wygrane. Dokładnie tak robię. No właśnie, no to mieliśmy tych twoich zamulaczy. jak gdzieś próbowałem w sumie wpleść tą kolejną dla mnie irytującą cechę, czyli ta kalkulowana optymalizacja i liczenie po prostu, nie wiem, żetonów, które są na planszy i tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że jeszcze nam się trafi, to no nie lubię tego. Tak jak powiedziałem, lubię, lubię jeżeli ktoś ma plan, lubię, jeżeli robi te swoje ruchy świadomie. Widać, że one są przemyślane, ale no taka komputeryzacja swoich ruchów czy swoich decyzji to już jest... Troszkę za dużo dla mnie. Mam problem z tym, że ktoś zamula taki, że jeżeli gramy w więcej osób, Mhm. I widzę, że ewidentnie ktoś zaczyna się nudzić, nie wiem, już że przejrzał internet i wraca. To, to wtedy już jakby z uwagi na, na tą resztę grupy, to mnie zaczyna irytować. Jak mhm. widzę, że siedzimy i to się nic nie dzieje, bo utknęliśmy na jednej osobie. Jak gramy w dwie osoby, to jestem w stanie to przeżyć. Bo wtedy ja, sobie ja, ten... ja idę na koniec internetu i wracam, ale... <laughs> Także w dwie osoby, ok, można zamulać na potęgę, ale bez liczenia na kartce rzeczy. Mi się wydaje, że ja trochę jestem zazdrosna, bo nie umiem sobie przeliczyć tak rzeczy. No, myślę, że ja też trochę hmm. ja mam z tym problem, że jak widzę, że ktoś umie takie rzeczy policzyć, to mnie to... Czyli tak naprawdę wszystko, co mówimy Dziady wynika jest zdrości. no i tyle. Tylko żeby sobie ponarzekać. Dziady i baby. Dla mnie taką też bardzo denerwującą cechą niektórych osób, którzy... Yy, zdarza się... Kurczę, może powinniśmy jechać po nazwiskach bezczelnie? Kajak, Szyszło... To ja teraz o Szyszło. Ja tak nie robię w sumie. Bo ja zawsze myślę, że trochę wygram. <grym> w sensie taką mam nadzieję. A chodzi mi o osoby, które poddają się zanim zaczną grać w grę. No, ale ja i tak zawsze przegrywam, w sumie po co, bo i tak przegram to w sumie nie, nie wiem o, co, o czym jest ta gra i nie rozumiem o co tu chodzi, tak dużo zasad więc może, może nie grajmy bo to wtedy tak wyciągasz przegram. pudełko i pokazujesz pasz od trzech osób jesteś nam potrzebny jesteś nam potrzebny <laughs> i to myślisz, że, że działa, to do takich działa, osób. to jest takie jestem potrzebny <laughs> Ja zawsze tak mam, jak gra jest od trzech osób to się czuję bardzo potrzebny. Nawet jak wiem, że w innej sytuacji byłbym piątym kołem u wozu. Naprawdę. Jak gramy w trzy osoby w grę, która jest od trzech do tam pięciu czy jakoś tak, bardzo tak, to, bardzo dobrze się, się czuję. No tak, bo ze mnie by nie grali. A jakby sobie grali, jedno, jedno by grało za... Za, te... za parę? Za, za parę. <śla> to tak odwrotnie, patrz. Tak. Ktoś tak... gra za dwie osoby. No, boję się takich ludzi, którzy są w stanie grać za dwie osoby. Ale... I to jeszcze, wiesz, nie zapamiętując swoich kart nawzajem na przykład. No. To tak tutaj trochę nawiązując do gier jednoosobowych. Ja na przykład nie rozumiem jak GMT może oznaczać grę wojenną, czy poziom przydatności do rozgrywek solowych w skali dziewięciostopniowej na 8 w grze, gdzie jeden gracz robi jedno, drugi robi drugie i w zasadach nie masz opisanego żadnego automatu, który robi za ciebie i argument jest taki, że e... trzeba szybko zapominać nie, jest więc... tak, że w grze nie ma ukrytej informacji więc możesz spokojnie grać sama za dwie strony jakby mhm. Dla mnie zawsze największą ukrytą informacją w grach to jest to, co myślą inni. I to jest taka super ukryta, ale może to tylko ja mam, tak że nie wiem, co myślą inni. I tak naprawdę to jestem takim to jest super frajerem, dziwe, tak? że wszyscy wiedzą, co ja chcę zrobić. No, no to no, dlatego I no, takie bęski dostaję. A te osoby, o których mówię, to tak naprawdę są osoby, które e, trochę tak udają, to jest taka, taka trochę fałszywa skromność, nie, że tutaj o mnie rozumiem. A to ja o tym pisałem, to jest, jest takie. Chodzi? Ja odwrac... o tym pisałem. Ja pisałem o odwracaniu uwagi. A ja pisałam o tym, że e, to niektórzy nie przegrywam. chcą z tobą grać, że... Aha. ja pisałam o tym, że zazwyczaj przegrywam. <grym> Turniej mistrzów. Wydaje mi się, że nasze teksty <grym> mogą być takie same wszystkie, na przykład. W każdym razie najgorsze jest to, jak ta osoba wygrywa. No, ale to mówię ci, że to jest takie. To jest tak, tak, jak odpuszczasz tej osobie. Dlatego ja... To też, znowu wracamy do tego, co pisaliśmy. Taka turbo auto reklama, <głos> bloga i tekstów. No ale jak ktoś mówi, że on nie gra dla wygranej, to albo kłamie, albo do widzenia. Ja nie gram dla wygranej. Więc już wolę, żeby kłamał. Bo wtedy wiem, żeby... Mhm. <głos> Wtedy wiem, że w pewnym momencie mu się objawi mogę wygrać. A ponieważ był zostawiony sam sobie, tak, wygra, a my nie. się tłukliśmy w eklipsie, tak? Wszyscy się mhm. nawalają. A ktoś tam sobie to tonik, sobie zbiorę że tonik. No I, i tak to... nie wygram. O, to tak nie wygram. To... Zostawcie mnie w spokoju, a jak zaatakujesz, to się obrazi i powie, że oszukiwałeś. To się wszystko nawarstwia. To się wszystko nawarstwia. Stworzyliśmy na warstwie. potwora. Tak. Ja z kolei mam tak, to już przechodząc do zupełnie innej beczki, że nie lubię ludzi, którzy ruszają się nie w swoim ruchu. To trochę może nawiązywać do tego zamulacza, o którym mówiłaś ty, że jak ktoś zamula, to ktoś sobie już zaczyna myśleć, co będzie robił i jeżeli gra na to pozwala, jest taka, jakby działania graczy są mocno od siebie odseparowane, no to jest taka pokusa, żeby już zacząć robić swoje. I ja rozumiem, że może jestem tutaj takim wrednym policjantem, który przez to jeszcze bardziej to ugrespowania, ale po prostu nie znoszę i strasznie tempie, jak ktoś chce ruszać się, jeszcze zanim poprzedni gracz skończy ruch, bo zazwyczaj to się kończy tak. Zamulacz zamula. Następna osoba już sobie zaczyna coś tam robić i wtedy ta osoba, która jest trzecia w kolejce jak zobaczy, że ta osoba przed nim już skończyła, już zaczyna robić swoje kolejka dojeżdża do końca i znowu jest na zamulaczu, który jeszcze swojego ruchu nie zrobił, już zapomniał, że to nie była jeszcze <śmiech> tak jego kolejka. No tak I, i to jest też przypadłość takich, tak jak mówiłem, gier takich pasjansowatych, gdzie jest w sumie mała interakcja dopuszczalna między graczami Mm. Że można grać każdy sobie i, i, i nic się nie dzieje. Na przykład ten wariant w, w Osadnikach Narodziny Imperium. Ten nieagresywny. Ten nieagresywny. No to tam każdy może sobie siedzieć i m, tylko możemy mówić, kiedy się kończy runda w zasadzie. Bo interakcji może nie być żadnej. Chyba, że ktoś ma tam specjalną akcję, nie wiem, u Egipcjan czy, czy coś mm -hmm. takiego. Gdzie to nie jest atak, ale m, no ale jednak... W 51 jest to jest... Jakoś... Trudniejsze. Trudniejsze, nie? no bo zawsze możecie ktoś zaatakować. Natomiast w, w, i w 51, i w, na, w osadnikach, jest na przykład też ten element na samym końcu, ta faza czyszczenia. I mnie na przykład strasznie denerwuje, jak ktoś robi fazę czyszczenia, jeszcze zanim ktoś tam ostatni skończy, bo w sumie to już spasowałem, to już nic, nic mi się nie stanie, więc czyszczę, i od razu nagle zaczynam sobie przygotowywać zasoby na fazę produkcji. Ach, no już poczekajmy, tak? Dobierzmy karty. Ja rozumiem, że tutaj ktoś zamuli, ktoś coś tam, no, ale może jestem jakimś wrednym policjantem. Bo też lubię może... porządek A, w tych sprawach. No to dobrze, to się pożaliliśmy. Coś jeszcze? Się pożaliliśmy, ale z drugiej strony to chyba też tak jest, że w gruncie rzeczy te rzeczy, które nas irytują, mogą nam dostarczać trochę fanu. Że to jest tak, że tutaj się denerwuje, ale w sumie... To śmiesznie. Haha, ha, może nie w takim tradycyjnym wiesz, właśnie ja wymiarze, że się śmiejesz, ale no. jest, jest zabawnie. Nie? To są takie rzeczy, które inni mają. My nigdy tak nie robimy. Ja nigdy nie oskarżyłem nikogo o to, że jest oszustem. E, nigdy, prawda, grając z Marzeną nie pomagałem jej. Pomagałeś. Nigdy. I tak Kurde, samo nigdy nie czekałem na koniec czyjegoś ruchu, żeby od razu zagrać swój. Nigdy. Jedyna rzecz, okej, okay, jedyna rzecz, której naprawdę nigdy chyba nie robiłem z tego, o co się czepiamy, to liczenie. Tak właśnie kalkulowanie wszystkiego. Bo, matematycznie, nie, bo nie umiem. Ja też nie umiem. No a ty, Ola, przyznaj się, który, który punkt jest taki naprawdę, że to nigdy tak nie zrobiłaś. Nie gram w parach. Także z kimś w drużynie. Nienawidzę tego, nie, nie wyobrażam sobie tego, żebym miała z kimś yy, wykminiać, co mam zrobić. Nie dość, że to wydłuża czas, bo jeszcze muszę skonsultować. No bez sensu. Ostatnio grałam w skrable z Kasią. To Kasia wróci... lat dwa. <laughs> skrable. Tak się zdarza po prostu z tymi skrablami, że musi być gracz, gracz alfa. Nie? Ktoś musi decydować, jak się gra w drużynie. Spróbujcie. Jak kiedyś będziecie na konwencie i spotkacie Ole, zaproponujcie. To ja zagram grę z tobą w drużynie. W drużynie. Tak. Ha, Możemy nie. tak zrobić. Weźmiemy jakąś grę dwuosobową i będziemy grać w cztery osoby. <śmiech> patchwork, o, patchwork nie. to by było dobre to już tak kończąc, oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby pod tą jakże negatywnie nacechowaną znaczy naładowaną audycją wyrazili swoje żale, swoje bóle i ta jesień. żebyście powiedzieli nam co was irytuje w innych, co was irytuje w was samych. Tak, piszcie, bo ja jestem bardzo ciekawa jakie są inne rzeczy i podejrzewam, że jest strasznie dużo rzeczy, które ja robię i które irytują innych. Na przykład zmieniam zasady, bo nie umiem wytłumaczyć. Także ja zachęcam komentarze. Na pewno odpowiemy. To była audycja. Gra warta świeczki. Mówili dla Was. Oreszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.